Początek roku 1984 przeniósł śmierć działacza solidarności rolników indywidualnych Piotra Bartoszcze, który zginął w tajemniczych okolicznościach w lutym. Koniec roku prowadzenie i brutalne zamordowanie w październiku księdza Jerzego Popiełuszki, duszpasterza pasterza warszawskiego kościoła świętego Stanisława Kostki. Solidarność dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach z różańcem w ręku. W styczniu finał procesu byłych szefów radia i telewizji. Twórca gierkowskiej propagandy sukcesu, Maciej Szczepański, skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Sejm uchwalił prawo prasowe, umacniające ustrój PRL. W maju i sierpniu tradycyjnie demonstracje uliczne w kilkudziesięciu miastach w rocznicę ważnych dla Polaków wydarzeń. W czerwcu aresztowanie Bogdana Lisa działacza Solidarności, ukrywającego się od ogłoszenia stanu wojennego. Pierwsze od 13 grudnia 1981 roku wybory do rad narodowych, bojkotowane przez opozycję antykomunistyczną. W lipcu sąd skazał dwóch sanitariuszy w procesie w sprawie śmierci pobitego na posterunku milicji Grzegorza Przemyka. Władza ogłosiła amnestię dla więźniów politycznych. Bojkot igrzysk olimpijskich w Los Angeles przez PRL w ślad za Związkiem Radzieckim. W listopadzie powstało prorządowe ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych OPZZ Alfreda Miodowicza, któremu za pół roku władze w rozporządzeniu przekazały majątek Solidarności. Prokuratura wojewódzka w Toruniu oskarża. Grzegorza Piotrowskiego, syna w lutym 1985 roku w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki wieloletnie wyroki dla sprawców, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Grzegorza Piotrowskiego, Waldemara Kmilewskiego i Leszka Pękali. W kwietniu Sejm powołał Trybunał Konstytucyjny. W Krakowie działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów ogłosili deklarację założycielską ruchu pacyfistycznego wolność i pokój w związku ze skazaniem Marka Adamkiewicza za odmowę złożenia przysięgi wojskowej. Czerwcowe wyroki kilkuletniego więzienia dla działaczy opozycji Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa, Adama Michnika. Panorama jest nie tylko symbolem obrony wielkich ideałów, wolności, i godności narodowej, ale to jest przede wszystkim symbol wspaniałej demokracji. We Wrocławiu udostępniona publiczności panoramę racławicką, monumentalny obraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka, uwieczniający sukces Armii Polskiej nad wojskami rosyjskimi. Jesienią wybory do Sejmu i przetasowania na szczytach władzy przewodniczącym Rady Państwa generał Wojciech Jaruzelski, szef PZPR, premierem Zbigniew Mesner, marszałkiem Sejmu Roman Malinowski. Jestem głęboko przekonany, że transplantacja powinna być w tym kraju wykonywana i ja osobiście przygotowuję zespół 5 listopada docent Zbigniew Religa przeprowadził pierwszy w Polsce udany zabieg przeszczepienia serca. Po prawie 10 latach zniesiono reglamentację cukru. Intelektualiści apelowali do władz o wprowadzenie prawnego statusu więźnia politycznego i uwolnienie represjonowanych za przekonania. W grudniu generał Jaruzelski odwiedził Francję. Spotkał się z prezydentem François Mitterrandem. Dyskusja wokół książki Teresy Torańskiej Oni. Zbioru wywiadów z działaczami komunistycznymi. Dziś o wydarzeniach w Polsce w latach 1984-85. Historia Żywa.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 Witam serdecznie. Panie profesorze, rok 1984, tytuł książki George'a Orwella wydanej w 1949 roku. Autor pisał ją w czasach wzrastania dwóch totalitaryzmów, hitlerowskiego i bolszewickiego, i pisał to z doświadczenia i z przeczucia. Winston Smith, orwellowski bohater, pracuje w Ministerstwie Prawdy, a wszystko jest pod kontrolą Wielkiego Brata. Orwell zmarł w 1950 roku. Gdyby dane mu było przeżyć rok 1984, jak wypadałoby to porównanie jego wizji z tym, co działo się w Polsce, będącej przecież w strefie bolszewickich wpływów. W latach 80., jak pamiętam, modne było mówienie Orwell, tego nie wymyślił. Pomijam oczywiście takie zdanie, gdzie Mrożek był bohaterem tego zdania. Rzeczywiście rok 84 dla tych, którzy mieli dostęp do literatury bezdebitowej, do literatury tak zwanego drugiego obiegu, a akurat ten dostęp poszerzył się przecież bardzo w latach Solidarności w 1980-81 roku, kiedy tysiące takich punktów sprzedaży pojawiło się w całym kraju, gdzie można było tak zwaną bibułę sobie bez właściwie żadnych problemów kupować. Mimo, że potem nastał stan wojenny, starali się zwalczać jak mogli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, istniejące podziemne wydawnictwa. Było ich w 1984 roku, według tych szacunków esbeckich, między 200 a 300. To jednak wciąż wielu ludzi kojarzyło to nazwisko Orwell, nazwisko formalnie zakazane, wstrząsającą antyutopię, jaką stworzył Szlachetny Naprawdę to słowo bardzo pasuje do określenia sylwetki George'a Orwella, rozczarowanego lewicowca, który zobaczył, na czym polega ideologia komunistyczna w działaniu, kiedy starał się wspierać lewicową stronę walki w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Widział, jak komuniści sterowani z Moskwy posługują się tą walką, żeby zniszczyć po prostu każdego, kto myśli inaczej. Otóż właśnie Orwell w swoim roku 1984 zarysował taką Ponurą wizję inwigilacji, kontroli i zaprzeczania prawdzie rzeczywistości przez wszechobecną propagandę, przez owo Ministerstwo Prawdy. I w Polsce roku 1984 takie skojarzenia masuwały się naturalnie, zwłaszcza z osobą rzecznika rządu Jerzego Urbana jego cotygodniowymi seansami nienawiści do opozycji i odwracania dokładnie obrazu rzeczywistości taka, żeby wyglądało na to, że rzecznikami nienawiści są oczywiście przedstawiciele Solidarności, że w Polsce dzieje się coraz lepiej, a jeśli gdzieś ktoś potrzebuje wsparcia, to biedni bezdomni w Nowym Jorku albo w Waszyngtonie. Natomiast w Polsce wszystko pod rządami generała Jaruzelskiego zmierza ku lepszemu, a jeśli nie jest to dostatecznie szybko, to wyłącznym winowajcą jest tutaj podziemna Solidarność. I zwłaszcza rok 1984 w swojej tragicznej konkluzji w Polsce, to znaczy w zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowaniu, które poprzedzone było z masowaną nagonką na niego, jaką organizował właśnie rzecznik rządu Jerzy Urban, mówiąc to jego określenie właśnie o seansach nienawiści, którymi rzekomo miały być msze za ojczyznę odprawiane przez księdza Jerzego, to właśnie pokazywało skalę czy możliwość odwracania rzeczywistości o 180 stopni. A więc to ksiądz Jerzy miał być rzekomo tym prorokiem nienawiści, a Jerzy Urban miał być rzecznikiem prawdy, choć było dokładnie odwrotnie. Bardzo nie lubię tego nadużywanego słowa dokładnie, w polszczyźnie ono się jakoś rozpleniło, ale tutaj ono precyzyjnie odzwierciedla stopień tego odwrócenia znaczeń przez propagandę ówczesną PRL-owską. Nie była ona jednakże tak wszechobecna i tak zdolna do zaprzeczania rzeczywistości, bo, no przypomnijmy, środki technologiczne były bez porównania uboższe od tych, jakimi dysponują dzisiejsze narzędzia inwigilacji ludzi na całym świecie zresztą niezależnie od ustroju. Też społeczeństwo nie dawało się całkowicie podporządkować tej kontroli. Radio Solidarność. Solidarność ciągle jeszcze istniała w podziemiu. Wspierana przez co najmniej kilkadziesiąt tysięcy sympatyków. Ten wyjątkowo liczny, jak na kraje podporządkowane Moskwie, System alternatywnej informacji, system alternatywnego życia politycznego tworzył w Polsce sytuację wyjątkową w skali całego bloku, ponieważ Solidarność, choć bardzo przytłumiona, ostro prześladowana, jednak nie dała się całkowicie złamać. Możemy podać choćby takie oficjalne dane Służby Bezpieczeństwa. W 1980 roku SB prowadziła 30 tysięcy agentów, czyli tzw. tajnych współpracowników. W 1984 roku było już tych tajnych współpracowników według oficjalnej statystyki SB 70 tysięcy. No To pokazuje gwałtowny przyrost inwigilacji, której mieli służyć szantażowani rzadko, chyba dobrowolnie służący swoim oficerom prowadzącym, ale w każdym razie donoszący na swoich kolegów, przyjaciół z rozmaitych środowisk ludzie, którzy mieli sparaliżować tę podziemną Solidarność, a więc 70 tysięcy agentów prowadzonych przez 26 tysięcy funkcjonariuszy służby. Bezpieczeństwa W całym MSW pracowało 131 tysięcy osób. Starano się oczywiście eliminować także wszystkich tych, którzy mogli osłabić te kontrole. W 1984 roku, przypomnę jeszcze może poza tymi wydarzeniami, które pani redaktor we wprowadzeniu przywołała, choćby taką sprawę głośną z 1984 roku jak aresztowanie kapitana Adama Chodysza. Kapitana służby bezpieczeństwa, który zdecydował się przejść na jasną stronę mocy, że użyje określenia, które też z tych lat pochodzi, bo to były czasy, kiedy na ekranach kin pojawiła się ta wielka saga, która do dzisiaj budzi emocje. Gwiezdne i wojny. Mhm. tak. Gwiezdne wojny. Kapitan Adam Chodysz współpracował już od wielu lat z podziemnym ruchem młodej Polski w Gdańsku, ostrzegając przed akcjami represyjnymi lub prowokacjami SB, został wykryty i skazany na sześć lat pozbawienia wolności. Przykrą rolę bardzo odegrał w tej sprawie. Późniejszy prezydent Lech Wałęsa, który uważał, że słusznie został skazany kapitan Adam Chodysz, ponieważ powinien był dotrzymać wierności swojej służbie, czyli służbie bezpieczeństwa. Kapitan Adam Chodysz słusznie jest dzisiaj wspominany jako jeden z pozytywnych bohaterów Solidarności. Długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska... Żeby Polska była Polska Panie profesorze, w lutym, w tajemniczych okolicznościach zginął Piotr Bartoszcze, działacz Solidarności Rolników. No a październik to jest rzecz, która rzeczywiście nikomu się by nie wyśniła. Zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę. No właśnie, jak tłumaczyć taką swoistą odwagę władzy, dokonywania takich czynów? Przypomnijmy może najpierw kontekst zewnętrzny. Początek roku 1984 to są jeszcze trwające przecież w Moskwie rządy nowego sekretarza generalnego KCKPZR Jurija Andropowa. Ten wieloletni szef KGB, człowiek na pewno bystry, ale jednocześnie bezwzględny, emanował tym systemem strachu na cały obóz podporządkowany Moskwie. Choć naturalnie rozumiał także jako człowiek KGB, że ten obóz wymaga pewnych reform, wymaga pewnych zmian. Bo znał jako człowiek zajmujący się przez lata służbami stan faktyczny Imperium Sowieckiego i wiedział, że ten stan nie jest dobry ekonomicznie. Tyle tylko, że z tej perspektywy Andropowa wynikało jasno, że jeśli jakieś zmiany mają być przeprowadzone, to wyłącznie w taki sposób, który będzie opierał się na zastraszeniu społeczeństwa, taka, żeby ono biernie podporządkowało się, czy to w Moskwie, czy w Warszawie. I stąd właśnie ten aparat terroru no, zdawał się wtedy czerpać mocne wsparcie, natchnienie, powiedziałbym z Moskwy, od samego sekretarza generalnego. No, jak się okazało, w tym samym 1984 roku zmarł Andropow chory na cukrzycę, na szereg innych chorób, pokazał się krótko, trwałym bardzo przywódcą, a jego następca Konstantyn Czernienko był jeszcze bardziej chory, jeszcze bardziej krótkotrwałym tylko przywódcą sowieckim i to właśnie zachwianie na szczytach władzy w Moskwie, które nastąpiło w drugiej połowie 1984 roku, sygnalizowało, że coś może się zmieniać, sygnał osłabienia tej kontroli. Co, jak, tego jeszcze nikt oczywiście w 1984 roku nie wiedział, ale ten właśnie inny początek roku 1984 niż zakończenie z punktu widzenia Moskwy Tworzy pewnego rodzaju dynamikę zewnętrzną dla wydarzeń w Polsce. Początek był jednoznacznie taki. Terror. No i w Polsce wstępem do tego była śmierć Piotra Bartoszcza, Była także, i to też warto przypomnieć, w lutym tegoż roku pobicie i torturowanie właściwie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa wspierającego Solidarność w Krakowie księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Także napady funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na księdza związanego wcześniej współpracą z Karolem Wojtyłą, a później asystenta Tygodnika Powszechnego, księdza Bardeckiego. Także na księdza Jerzego Suchowolca, wspierającego podziemną Solidarność. Przypomnę, ten ksiądz będzie ostatnim z zamordowanych księży już w lipcu 1989 roku przez Służbę Bezpieczeństwa. Czy podpalenia samochodu księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego na koniec okresu, o którym dziś mówimy czyli w 1985 roku można przypomnieć choćby także śmierć studenta Uniwersytetu Gdańskiego Marcina Antonowicza który został zakatowany przez ZOMO w listopadzie i to też trzeba przypomnieć takie nazwiska, które może mniej pamiętamy niż ksiądz Jerzy, bo one pokazują, że śmierć księdza Jerzego po Popiełuszki nie była izolowanym wypadkiem, że cały system stanu wojennego opierał się właśnie na takich skrytobójstwach. Za prawdę się płaci, tylko plewy nic nie kosztują. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. Módlmy się by nasze życie codziennie było przepojone prawdą. Śmierć księdza Jerzego porwanego 19 października odbiła się też szerokim echem na świecie. Skrępowane, umęczone ciało księdza wyłowiono w okolicach Włocławka z zalewu 30 października i stała się rzecz chyba niebywała, o ile mówił pan o mordach skrytobójczych, o Osobach, o których niewiele wiedzieliśmy, bo władza dbała o to, by wiedza nie przedostawała się do publicznej wiadomości, to w przypadku księdza Jerzego szybko schwytano sprawców, funkcjonariuszy SB i od października do lutego minęły cztery miesiące. W lutym zapadły wyroki. No, wszystko odbywało się przy obecności kamer, dziennikarzy. Proces był relacjonowany. Dlaczego? Oczywiście władzom PRL-u chodziło o odwrócenie potencjalnego ciężaru oskarżenia od nich i skupienie uwagi opinii publicznej bardzo, bardzo wzburzonej nie tylko faktem śmierci księdza Jerzego, ale także wyjątkowo bestialskim potraktowaniem księdza, który stał się symbolem moralnego oporu, oporu, który nie miał nic wspólnego z wezwaniem do użycia siły, ale streszczał się w tym zawołaniu, które ksiądz Jerzy w swoich kazaniach powtarzał złodobrem zwyciężaj. I człowiek, który głosił taką właśnie ideę duchowej tylko walki z przemocą został potraktowany w sposób wstrząsający rzeczywiście. Ślady pobicia, duszenia księdza, wyrzucenie jego zwłok do Wisły. To wszystko wstrząsnęło opinią publiczną, ale pozostaje do dzisiaj kwestią w istocie niewyjaśnioną i budzącą wciąż wiele pytań otwartych. W jakich okolicznościach doszło do zabicia księdza Jerzego? Kto powinien odpowiedzieć za tę śmierć poza bezpośrednimi sprawcami? Bo większość chyba obserwatorów zgadza się tego procesu, o którym pani redaktor mówiła. Późniejszych losów wznawianego śledztwa, przypomnę, że ono było wznawiane jeszcze w XXI wieku przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej i postawione zostały nowe tezy, że ta grupa ze Służby Bezpieczeństwa podporządkowanej Kiszczakowi, na czele której stał kapitan Grzegorz Piotrowski, która porwała księdza Jerzego, co do tego nie ma sporu, no ale pojawiła się teza, że przekazała następnie skrępowanego księdza Jerzego w ręce sześcioosobowej grupy wojskowej służby wewnętrznej. Ślady w tym zakresie zostały dość wyraźnie udokumentowane w śledztwie prowadzonym już na początku XXI wieku. A więc taka możliwość, że ksiądz Jerzy nie zginął bezpośrednio z rąk tej grupy, która znalazła się na ławie oskarżonych. Wiemy, że, że te ślady prowadzą do specjalnego bunkra, już na terenie województwa mazowieckiego, w Kazuniu, gdzie później Kiszczak nakazał gruntowne oczyszczenie tego bunkra. Być może, nie wiemy, to są hipotezy, zatrzeć ślady tam dokonanej zbrodni. Kilka dni później, w istocie nie, 19 października. Nie możemy tego ostatecznie rozstrzygnąć. Wiemy na pewno, że ci, którzy kierowali całym aparatem przemocy i kontroli społeczeństwa w roku 1984, nie odpowiedzieli za zbrodnie na księdzu Jerzym. Bo najwyższym oficerem, który został skazany był przecież tylko pułkownik Adam Pietruszka, bezpośredni zwierzchnik tej grupy, powiedziałbym, zawodowych morderców z Grzegorzem Piotrowskim na czele. Natomiast no, wystarczy przypomnieć ujawnioną choćby notatkę generała Jaruzelskiego z sierpnia 1984 roku, której wzywa on Urząd do Spraw Wyznań, by wspólnie ze Służbą Bezpieczeństwa wzmóc działania wobec księdza Popiełuszki. No, co oznacza taka notatka? Naturalnie niekoniecznie musi oznaczać wezwanie do zabicia księdza, ale na pewno nasilenie represji. Wiemy też, że takich wezwań otwartych do rozprawy fizycznej z księdzem Jerzym, głoszonych w telewizji po prostu przez Jerzego Urbana, było kilka. A więc ludzie, którzy wzywali do zabicia, wykpili się procesem, w którym tylko najprawdopodobniej bezpośredni sprawcy zostali skazani. I przypomnę też, że generał Kiszczak doprowadził następnie swoimi zakulisowymi działaniami do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Ostatecznie pułkownikowi Pietruszce złagodzono karę z 15 do 10 lat więzienia. Grzegorzowi Piotrowskiemu także złagodzono karę Mógł w 2001 roku wyjść już na wolność i to także pokazuje, że trudno tutaj mówić o wymierzeniu sprawiedliwości. Raczej można mówić o procesie, który miał uspokoić opinię publiczną, odwrócić uwagę od istoty terroru, który towarzyszył stanowi wojennemu. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej jedynki. HISTORIA ŻYWA Wrócę jeszcze do końca 1984 roku. W listopadzie powstało prorządowe Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ. Na czele stanął Alfred Miodowicz, a za kilka miesięcy władze wydały rozporządzenie i przekazały OPZZ-owi majątek Solidarności. Czy to pokazanie przez władze Solidarności to są związki, które decydują o prawach pracowniczych? Sądzę, że chodziło rzeczywiście władzom przede o pokazanie siły. Pokazanie jednoznacznego stanowiska. Nie ma powrotu do Solidarności. Majątek Solidarności zostaje przejęty przez nową organizację OPZZ. To ogłoszenie faktu. Teraz jedyną uznaną centralą związkową jest prorządowy OPZZ na czele z Alfredem Miodowiczem. Notabene syn Alfreda Miodowicza, Konstanty Miodowicz, był jednym z dzielnych przedstawicieli podziemia solidarnościowego w tym czasie. Miałem przyjemność z kostkiem Miodowiczem wykładać w tak zwanym podziemnym Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie on się wyspecjalizował w bardzo specyficznej tematyce, a mianowicie ludożerstwo w ZSRR. To swoją drogą pokazywało, jak podzielone były rodziny, jeżeli chodzi o poglądy polityczne i stosunek do stanu wojennego, do władz wojskowych. Bardzo trafna uwaga, bo ta część rzeczywistości także powinna być przywołana w naszych rozmowach. Podziały wtedy przecinające rodziny związane przecież z dramatyczną sytuacją, w której padały na ulicach albo gdzieś w zakamarkach, gdzie trafili skrytobójcy. Prawdziwe ofiary i to dziesiątkami te podziały bardzo głęboko rozrywały i środowiska, i rodziny. Co dzisiaj, kiedy na szczęście nie mamy tak dramatycznego podkładu podziałów politycznych, ale niestety podziały polityczne w Polsce mamy też bardzo głębokie i też przecinające czasem rodziny, czy środowiska, no jest jakoś dla nas może czytelne. Wtedy Wydawało się, że naprawdę są powody, żebyśmy byli podzieleni, bo było się albo po stronie morderców, albo po stronie mordowanych, jak to już powiedziałem. Natomiast warto może jeszcze wracając do powołania OPZZ-u wtedy, powiedzieć, że władze na czele z Jaruzelskim starały się przeprowadzić swoją wizję normalizacji przez terror by już podziemna Solidarność skapitulowała, by rzucić ją na kolana, by przekonać, że nie ma powrotu do legalizacji ponownej Solidarności, by wymusić akceptację tego, że jedyną siłą rządzącą jest ta nowa ekipa Jaruzelskiego. No, Notabene pozycja Jaruzelskiego bardzo się wzmacnia wtedy, z biura politycznego odchodzą w 1985 roku jego wewnętrzni rywale uznawani za możliwą twardogłową, jak to się wtedy mówiło, alternatywę. Stefan Olszowski, Mirosław Milewski, zwłaszcza ten drugi powiązany bezpośrednio ze strukturami siłowymi w samej Moskwie z KGB odchodząc zostawiali wyłącznie już wolną rękę Jaruzelskiemu w kierowaniu sprawami krajowymi z ramienia Moskwy. A więc Jaruzelski, coraz silniejszy także w kontroli nad całą partią, nad całym systemem politycznym PRL-u, miał pokazać społeczeństwu także tym kontrolowanym terrorem. Teraz tylko na moich warunkach możemy urządzić Polskę i Solidarność już nie będzie mogła w żaden sposób wrócić na scenę polityczną. I tego rodzaju sugestia, ten ponury bardzo nastrój, rok 84, początek 85, to jest samo dno, powiedziałbym, lat 80., najbardziej ponury czas, co odzwierciedlają także wtedy podjęte przemyślenia ze strony części liderów Solidarności Podziemnej. Wiosną 85 roku Adam Michnik publikuje swój tekst, „Takie czasy, rzecz o kompromisie ważny tekst, który mówił o potrzebie ugody z liberalnym skrzydłem PZPR i ugody z Rosją. A więc już nie żadna konfrontacja, żadna walka z czerwonym, jak się wcześniej mówiło, jak wcześniej mówił sam Adam Michnik, tylko konieczna ugoda, w tym także zaakceptowanie przewodniej roli Związku Sowieckiego w całym systemie geopolitycznym. W podobnym duchu zmierzały, pochodzące z tego samego momentu czyli z 1985 roku, tezy raportu Polska 5 lat po sierpniu przygotowane przez doradców przy Lechu Wałęsie. Wśród nich zwłaszcza Waldemar Kuczyński opowiadał się za tak zwanym realizmem, czyli porozumieniem z ekipą Jaruzelskiego. Czy w podobnym duchu zmierzające wystąpienia tak zwanej grupy publicystów politycznych związanych wtedy jeszcze z delegalizowanym miesięcznikiem Respublika inicjatywą doktora Marcina Króla, który głosił właśnie nowy realizm, próbę porozumienia, może za pośrednictwem Jerzego Urbana, by zaakceptować władzę PZPR nad Polską w pełnym tego słowa znaczeniu w zamian za pewnego rodzaju koncesję dla dyskusji politycznej bardzo ograniczonej właśnie tym założeniem, że PZPR ma tu rządzić i że geopolitycznie należymy do Moskwy i nie ma dlatego żadnej alternatywy. Tego rodzaju tezy, które pojawiają się wyraźnie na przełomie 1984-1985 roku w części podziemia, naturalnie nie są jedyne. Jest opór przeciwko tym tezom, zwłaszcza Czesław Bielecki, który trafi wtedy do więzienia, będzie tam prowadził zresztą długą głodówkę. Wyraźnie podkreślał w swoich z kolei tezach publicystycznych w podziemiu, że nie można się godzić na tego rodzaju pakty, z twórcami stanu wojennego, że trzeba zakładać jednak kryzys tego reżimu, kryzys tego systemu i wtedy wystąpić bardziej energicznie jako strona jednoznacznie opozycyjna, a nie partner dialogu na warunkach, jakie określa generał Jaruzelski. Panie profesorze, no właśnie, czy Czesław Bielecki nadal był fajterem i wierzył w to, że można pokonać to, co do tej pory jest? Czy pozostali, którzy chcieli bratać się z władzą w ramach realizmu politycznego reprezentowali kapitulanskie postawy? Czy można je tak nazwać? Nie, nie używałbym określenia bratać się z władzą, ani może nie chciałbym stawiać kropki nad i mówiąc o kapitulanskich postawach, ale na pewno następowało wyraźne, jasne, manifestowane przewartościowanie postaw wcześniejszych, przypomnę choćby wcześniejsze wystąpienia Jacka Kuronia wzywające do powstania. Teraz już nikt o powstaniu nie mówił przeciwko władzom stanu wojennego. Nawet twardzi fajterzy myśleli raczej o przeczekaniu, o doczekaniu tego momentu, kiedy kryzys gospodarczy i polityczny osłabi władzę i wtedy będzie można, no jeśli nie w formie powstania, to w każdym razie w formie energicznej akcji zakwestionować całkowicie legitymację władzy PZPR nad Polską. To jednak tezy Adama Michnika, ówczesne z 1985 roku, czy tezy tego raportu, o którym mówiłem, Polska pięć lat po sierpniu czy zwłaszcza wystąpienia neorealistów takich jak Marcin Król, zmierzały do tego, by no cóż, uznać, że z motyką na słońce się nie wyrwiemy, że tutaj rządzi Jaruzelski i trzeba zatem z Jaruzelskim i Urbanem stopniowo jakoś dojść do układu, który uczyni życie w PRL-u bardziej znośnym. PRL-u nie zmieni całkowicie, ale złagodzi warunki stworzone przez stan wojenny dodatkowo. Tego rodzaju taktyka powołująca się na zupełnie nieadekwatne w tym przypadku doświadczenia stańczyków krakowskich, doświadczenia relacji z cywilizowaną bądź co bądź władzą Habsburgu w końca XIX wieku, no miały usprawiedliwić ten zwrot w dużym stopniu wywołany poczuciem bezsiły solidarności. Solidarność na pewno słabła wtedy, słabła w oczach. I tylko nieliczni, tacy jak właśnie wspomniany Czesław Bielecki, czy późniejsi członkowie tak zwanej grupy roboczej, o której będziemy mówili w następnym naszym spotkaniu, utworzonej w 1987 roku, niejako przeciwko temu nurtowi ugodowemu, który wokół Lecha Wałęsy się utworzy, a do tej grupy roboczej wejdą Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk, Andrzej Słowik, no wielu działaczy Solidarności będzie stało na stanowisku niegotowym do żadnego kompromisu z władzami stanu wojennego. Ten podział wewnętrzny w Solidarności będzie się w związku z tym nasilał, co skądinąd cieszyło Służbę Bezpieczeństwa prowadzącą systematycznie akcję skłócania między przywódcami Solidarności. Taka akcja pod nazwą REBUS II, była prowadzona w 1985 roku i miała podsycać animozję między Lechem Wałęsą, Anną Walentynowicz, Marianem Jurczykiem, między Solidarnością już ujawniającą się w podziemiu, a Solidarnością walczącą Kornela Morawieckiego. To były metody typowe dla Służby Bezpieczeństwa, dla działań Kiszczaka a wykorzystywały realnie rysujący się podział. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczy we w tym lesie wychowane, krąg śniego wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilczek łami gończyków w szarpane. Tym bardziej wyróżniały się takie indywidualne postawy, jak na przykład Marka Adamkiewicza, który odmówił złożenia przysięgi wojskowej, a to było pretekstem do tego, by w Krakowie działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów ogłosili deklarację założycielską Ruchu Pacyfistycznego Wolność i Pokój. To pewnie temat bliski panu profesorowi z racji miejsca zamieszkania. Ruch Wolność i Pokój, który wspomniała pani, nie był on związany tylko z Krakowem, był ruchem ogólnopolskim. Akurat te najważniejsze wydarzenia wtedy w związku z protestem przeciwko uwięzieniu Marka Adamkiewicza to była głodówka w Podkowie Leśnej. Sam Marek Adamkiewicz był ze Szczecina. To działacze tego ruchu z wielu miast doprowadzili ostatecznie do sukcesu, jakim było w 88 roku w lipcu, wprowadzenie formalne możliwości zastępczej służby wojskowej, a więc nie odbywania jej regularnym wojsku. No a ludzie najluźniejsi, którzy pójdą potem w najróżniejsze strony politycznych podziałów i zaangażowań przez Ruch Wolności Pokój przeszli, bo to w Krakowie Jan Maria Rokita, w Warszawie Jacek Czaputowicz, Piotr Niemczyk. No ludzie dzisiaj lokujący się po bardzo różnych stronach politycznego sporu, w różnych miejscach ministerialnych, dziennikarskich się lokujący. Ale Chciałabym teraz zwrócić uwagę na wydarzenie, które miało charakter międzynarodowy. W grudniu generał Wojciech Jaruzelski odwiedził Francję. To była pierwsza wizyta międzynarodowa po ogłoszeniu stanu wojennego. Spotkał się z prezydentem François Mitterandem. Czy to wtedy wchodził bocznym wejściem? Tak, rzeczywiście to była taka niezgrabna sytuacja dyplomatycznie, że formalnie jednak przywódca suwerennego kraju jest przyjmowany bocznymi drzwiami w jednej ze stolic zachodnioeuropejskich, bo choć chce wejść na salony, to jeszcze nie jest jak to się w języku niemieckim mówi, salon fechich, czyli taki no, w pełni nadający się do, do przyjmowania na salonach. Ale niewątpliwie François Mitterrand, stary list socjalistycznej, bardzo realistycznej, bardzo cynicznej polityki francuskiej, ułatwiał Jaruzelskiemu ten stopniowy powrót na, na salony, który był Jaruzelskiemu potrzebny zarówno ze względów osobistych, prestiżowych, ale był potrzebny także władzom PRL-u, by... Uzyskiwać nowe kredyty gospodarcze, by Polska mogła wrócić, zresztą po 36 latach, do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i radzić sobie w związku z tym z coraz trudniejszym do spłacania obciążeniem 31 wtedy miliardów dolarów długu. Na dzisiejsze pieniądze to byłoby ponad 300 miliardów dolarów, a gospodarka Polski była w bardzo, bardzo kiepskim stanie wtedy. A więc te gospodarcze powody skłaniały niewątpliwie władze PRL-u do poszukiwania jakichś kontaktów z krajami zachodnimi, wierzycielami polskich długów. I w związku z tym ta wizyta u Mitterranda, jakkolwiek no, obarczona niewygodnym, a nawet kompromitującym aspektem przyjmowania Jaruzelskiego niejako z lekkim zawstydzeniem przez gospodarza francuskiego tej wizyty, Miała znaczenie dla rządu perelowskiego bardzo ważne i propagandowo-ostatecznie pozytywne. Generał Jaruzelski odwiedzając Mitterranda był już przewodniczącym Rady Państwa. Na szczytach władzy doszło do przetasowań. Generał Jaruzelski zastąpił Henryka Jabłońskiego. Premierem został Zbigniew Messner, marszałkiem Sejmu Roman Malinowski. Czy to nowe otwarcie, z nadzieją na coś nowego? No to była raczej z jednej strony pokoleniowa zmiana warty. Przypomnijmy Henryk Jabłoński to jeszcze przecież działacz partyjny z okresu zjednoczenia, tak zwanego zjednoczenia PPS-u z PPR-em i minister w rządach jeszcze Józefa Cyrankiewicza na szczytach Rady Państwa zasiadał kilkanaście lat generał Jaruzelski zluzował go na tym zaszczytnym, choć niezbyt może ważnym politycznie miejscu. Ale w ten sposób generał Jaruzelski przeszedł wszystkie szczeble najwyższych urzędów państwowych. Tak jest. Bardzo słusznie pani redaktor wspomniała o tym w kontekście wizyty w Paryżu. Ponieważ formalnie głową państwa PRL zgodnie z konstytucją, przynajmniej w zakresie tych reprezentacyjnych obowiązków, był przewodniczący Rady Państwa. Nie premier, tym mniej nie znajdujący takiego konstytucyjnego umocowania pierwszy sekretarz partii. Dlatego właśnie jako przewodniczący Rady Państwa Jaruzelski mógł być przyjmowany, następnie przyjmować gości najwyższego szczebla z krajów zachodnich. Naturalnie Jaruzelskiemu zależało także na tym, ażeby zrzucić ciężar bezpośredniej kontroli nadzoru nad sprawami gospodarczymi bardzo niewdzięcznymi bardzo złej sytuacji gospodarczej Polski, a za te sprawy gospodarcze odpowiadał rzecz jasna premier i stąd wstawienie na to stanowisko, które wcześniej zajmował Jaruzelski, Zbigniewa Messnera, mającego reputację technokraty, kogoś kto będzie potrafił jakoś radzić sobie z tymi codziennymi wyzwaniami społecznymi, administracyjnymi i przede wszystkim gospodarczymi, no a Jaruzelski pozostając pierwszym sekretarzem i oczyściwszy sobie, jak już o tym mówiliśmy, politbiuro z jakiejkolwiek wewnętrznej opozycji, tym mocniej chwytał w ręce stery całego państwa. Ta zmiana, którą także pani redaktor wspomniała na stanowisku szefa ZSL-u i zarazem marszałka Sejmu, formalnie przecież ważnej funkcji, choć praktycznie bez większego znaczenia, była także efektem zmiany pokoleniowej. Gództwa był reprezentantem starego pokolenia jeszcze, Gomułkowsko-Gierkowskiego. Roman Malinowski reprezentował już tę nową generację ZSL-owskich działaczy, tę, która ostatecznie szczyt swojej kariery osiągnie w okresie okrągłego stołu. Ten no, obraz jest tak ogromnie wymowny dla czasów obecnych. Profesor Alfred Jan, przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej. To jest umiejętność tę umiejętność pokazał Kościuszko, pogodzenia wszystkich was, społeczeństwa. Myślę, że ta idea powinna nam zawsze przeświecać. Idea jakiejś ofiary, wtedy kiedy się chcemy zjednoczyć, kiedy działanie musi być wspólne, każda ze stron musi złożyć pewne swoje zbyt ciasne idee na rzecz ofiary ogólnej. Rok 1985 to ważne wydarzenie w kulturze. We Wrocławiu udostępniono publiczności panoramę racławicką, monumentalny obraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Wybudowano specjalny okrąglak, żeby panorama się zmieściła, a panorama uwiecznia sukces Armii Polskiej nad wojskami rosyjskimi. Tutaj przypomina mi się rok 1968, kiedy zdjęto dziady z powodu akcentów antyrosyjskich, ale to oczywiście epoka Gomułki, Tutaj panorama racławicka takich akcentów nie niosła? Był to gest propagandowy, mający pokazać właśnie, że można już choćby półgębkiem pewne aspekty patriotyzmu oficjalnie przedstawić tradycyjnego polskiego patriotyzmu. Z tego patriotyzmu łączącego pokolenia Polaków i epoki Tadeusz Kościuszko naturalnie był wyłączony z jakiejś zupełnej anatemy. Przypomnę nadużywanie tej postaci w propagandzie komunistów przejmujących władzę nad Polską, dywizja kościuszkowska, radiostacja imienia Tadeusza Kościuszki w rękach PPR-u. A więc Kościuszko nie był tutaj jakimś zakazanym symbolem. Natomiast oczywiście przypomnienie bitwy pod Racławicami i tej panorami, która jasno pokazywała, kto z kim walczył w 1794 roku, czyli Polacy z Imperium Rosyjskim. I zwłaszcza ulokowanie tej panoramy we Wrocławiu, który przez przymusową imigrację w tamtą stronę środowisk z Lwowa pretendował do roli swoistej stolicy na wygnaniu dawnych elit kresowych. To wszystko składało się na wymiarowego gestu propagandowego, który miał pokazać w 1985 roku, że generał Jaruzelski to dobry polski patriota i pozwala teraz już pokazać po 40 paru latach panoramę racławicką i to w dodatku we Wrocławiu. No a akurat w, na szczytach władzy moskiewskiej trwała techniczna przerwa. Konstantyn Czernienko dogorywał ten kilkumiesięczny de facto sekretarz generalny przejmował dopiero na wiosnę 1985 roku w niepewne jeszcze ręce władzę Michał Gorbaczow i w związku z tym bardzo silna pozycja Jaruzelskiego wtedy w Polsce umożliwiła mu wykonanie takiego gestu, który miał przynieść po prostu jemu i jego reżimowi popularność. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Zachęcam do korzystania z bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia, która pozwala słuchać naszych audycji za pomocą telefonu komórkowego. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00, oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Profesor Andrzej Nowak. Zapraszam serdecznie. Dorota Truszczak. Polecam.